Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Orban czy Madziar? Dwaj główni rywale węgierskich wyborów walczą o poparcie na wiecach w Budapeszcie i Debreczynie. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Pakistanie zakończona, kolejna możliwa jeszcze tej nocy. Tragiczny finał wypadku na elektrycznej hulejnoze Zginęła 26-latka, jechała bez kasku. Śledzimy finisz wyborczej walki na Węgrzech to ostatnia prosta z wiecami obu kluczowych rywali. Godzinę temu w Aktualnościach Jedynki byliśmy w Budapeszcie, gdzie zaczynał się wiec Wiktora Orbana i jak zauważył nasz korespondent Piotr Piętka, nie było spodziewanych tłumów. Wracamy do Piotra Piętki. Dobry wieczór. Powiedz, czy Dobry to się dziś? zmieniło i jak te ostatnie chwile walki o głosy wykorzystuje premier Orban? Zmieniło się to, że troszeczkę więcej z tych ludzi, ale szczerze że jestem zaskoczony, bo nie wiem, czy nawet nie ma 3000 tysięcy ludzi tutaj na Placu Trójcy Świętej na Budapesztańskim Zamku. Mniej więcej w połowie, może w dwóch trzecich ten plac wypełniony. Ale w dobrym momencie się łączymy, bo właśnie w tej chwili od kilku minut już przemawia właśnie premier Wiktor Orban, czyli gwiazda dzisiejszego, dzisiejszego wieczoru. Przed nim występował minister spraw zagranicznych Peter Sijarto, po nim występował Janusz Lazar, minister transportu i budownictwa, a teraz mamy głównego polityka partii Fides, głównego wojownika o to, żeby utrzymać tę 16-letnią władzę, czyli Wiktora Orbana. Wiktor Orban nie mówi nic nowego, mówi to, co mówił przez tę całą kampanię, mówi o tym, że Węgry nie dadzą się szantażowi Ukraińców, nie będzie na Węgrzech rządu pro proukraińskiego, tylko będzie rząd krajowy. Więc jakby to jest, to jest ciągle po. Powsta... Ciągle, ciągłe okrzyki ze strony, ze strony widowni Hojra Fides, czyli do boju Fides, a także nie pozwolimy, nie pozwolimy. Zapalono, zapalono pochodnie, bo już się zrobiło ciemno w Budapeszcie, ale tak jak mówię, rzeczywiście ja jestem zaskoczony, że tak niska, że tak mała liczba osób przybyła na ten finalny, na ten końcowy meeting wyborczy, który kończy kampanię wyborczą tę trudną i nie wiadomo, czy zwycięską dla Fidesu i Редактор урбана. Budapeszt. Piotr Piętka, bardzo dziękuję. A z kolei w Debreczynie kończy się wiec Pitera Madziara. Na czym tutaj skupił się główny rywal Wiktora Orbana? To pytanie do Michała Makowskiego, który jest na miejscu. Jak to Michale wyglądało? Dobry wieczór. Plac Uniwersytecki eksplodował owacjami, gdy Madziar wkroczył na scenę. Ze sceny ciskał gromy w rząd Wiktora Orbana. Ganił za korupcję, sprzyjanie Rosji i wysłanie żołnierzy na misję do czadu. Podkreślał jednak, że wyborcy, których stronnictwo zwycięży jutro, będą musieli podać rękę osobom z drugiej strony politycznego sporu. Wielu wyborców twierdzi, że podoba im się ob obietnica transparentności i wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym przejęciu władzy przez Tise. Chodzi zarówno o obsadzanie stanowisk, jak i decyzje środowiskowe dla wielkiego biznesu, na przykład chińskich fabryk samochodów elektrycznych. Aby zmienić krajobraz po wyborach, TISA musi jednak zdobyć większość kwalifikowaną, czyli dwie trzecie miejsc w parlamencie. Michał makowski Debreszen dziękuję. Jutro od 20, czyli już po zamknięciu lokali wyborczych w radiowej jedynce specjalna audycja. Podsumujemy walkę o władzę na Węgrzech. Pierwsza runda rozmów zakończona. Tak o negocjacjach pokojowych USA i Iranu w pakistańskim Islamabadzie donosi portal Al Jazeera. Z informacji tych wynika, że obie strony wymieniły się dokumentami. Potwierdzają one, że Waszyngton i Teheran w ten sam sposób rozumieją dotychczasowe ustalenia.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 Coraz więcej rowerów i hulajnóg na drogach i ulicach i niestety są też groźne wypadki. Jeden z nich skończył się tragicznie. W Lublinie zginęła 26-latka, która uderzyła głową o kostkę brukową, relacjonuje nadkomisarz Anna Kamola z dubelskiej policji. Jadąc drogą osiedlową ona wierzchni z kostki brukowej w pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania. W wyniku tego manewru przewróciła się i upadła na chodnik. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Niestety nie udało się uratować jej życia. Policja dodaje, że 26-latka jechała hulajnogą bez kasku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Sport, Grzegorz Nowaczyk. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Litwą 3 do 0 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Kownie. Wczoraj Polacy wygrali z Litwinami 3 do 1. Oba zespoły przygotowują się do majowych mistrzostw świata Dywizji 1A, które zostaną rozegrane w Sosnowcu. W piłkarskiej Ekstraklasie Zagłębie Lubin pokonało Radomiaka 1 do 0. Gola dla gospodarzy strzelił Marcel Reguła. We wcześniejszym meczu Widzew Łódź wygrał z Brukbet Termaliko Nieciecza również 1 do 0. O godzinie 20.15 Legia Warszawa zagra z Górnikiem Zabrze. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Czy to będzie trzecie już dziś spotkanie, w którym gospodarze wygrają 1 do 0? Dobry wieczór. Myślę, że kibice liczą na więcej, chociaż Górnik nie stracił gola od 15 marca, Legia od 22 marca, więc rzeczywiście istotną rolę może odegrać tutaj defensywa. A w dodatku Legia 8 spotkań bez porażki, Górnik 4 mecze bez przegranej, no i pachnie tutaj remisem. Mecz szczególny dla kibiców w Warszawie. Panie Jacku, dziękujemy. Taki napis na czarnym tle to cześć oczywiście na, w stronę Jacka Magiery, który wczoraj w porannych godzinach zmarł. Kibice na czarno, minuta ciszy. No i też przygotowana specjalna oprawa na cześć tej wyjątkowej postaci w historii Legii. Piłkarze stołecznej drużyny na pewno będą chcieli... Uczyć ten ważny dzień, ale jak będzie, co powie boisko, przekonamy się za dwie godziny. To był Tomasz Kowalczyk, dziękuję bardzo. Teraz przenosimy się o zaledwie 7 km ze stadionu Legii do Centrum Olimpijskiego, gdzie zakończyła się gala podsumowująca zimowe Igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina. Na miejscu jest Andrzej Grabowski. Było mnóstwo nagród, było mnóstwo zdjęć, było mnóstwo wspomnień, tych igrzysk, które w lutym zachwyciły sportowy świat, sportową Polskę. Tam przypominamy cztery medale, w tym trzy Kacpra Tomasiaka, jeden wespół z Pawłem Wąskiem i jeszcze jeden pan Władimira Władymira Wszyscy nagrodzeni brawami, wszyscy nagrodzeni sporą liczbą nagród. Prezes Radosław Piesiewicz też poinformował, że nagrody, mimo informacji, które pojawiały się o problemach jednego ze sponsorów, mowa o giełdzie Kryptowalut, że wszystkie nagrody zostały już zawodnikom wypłacone. No i że jeśli któryś z zawodników chciał, to nie musiał ich przyjmować w kryptowalutach, a mógł również przyjąć w gotówce. A zatem kilka dobrych wieści wieczoru. To był Andrzej Grabowski, prosto z Centrum Olimpijskiego. Niestety mieliśmy problemy techniczne. Dziękujemy bardzo. Pogoda. Wieczór i noc na ogół pogodne. Jedynie na wschodzie więcej chmur lokalnie może spaść słaby deszcz. Miejscami też deszcz ze śniegiem. Na wschodzie też najwięcej mgieł mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Zimno. Tylko na krańcach zachodnich nad morzem bez mrozu od 1 do 4 stopni. Poza tym od 0 do minus 3. W większości regionów miejscami, zwłaszcza w górach, od minus 5 do minus 8. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Płytki klin wyżowy z nad Skandynawii utrzymuje się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy i Zatoka Pomorska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, porywy 6 w skaliboforta. Stan Morza 3, temperatura 4 stopnie, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4 w skaliboforta. Stan Morza 2, temperatura 3 stopnie widzialność czy dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4, porywy do 5 w skaliboforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 2 do 3 w skaliboforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5, porywy 6 w skaliboforta. Bałtyk Południowo-wschodni. Wiatr wschodni do południowo dniowo wschodniego 3 do 4 w skali boforta i to była morska prognoza pogody. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Lotto poproszę.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 Zapraszamy jutro po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Un uomo, non sa dire Dobry wieczór Państwu. Witamy w klubie książki Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz. Za chwilę będziemy mówić o psie, o relacji między człowiekiem a psem. Obie jesteśmy psiarami. Więc temat nam bliski, ale oczywiście w książce, o której mowa, nie chodzi wyłącznie o tę relację, tylko o pokazanie czegoś szerszego, czegoś głębszego. A mówię o powieści Szandora Marojego, znakomitego węgierskiego pisarza, powieści zatytułowanej Czutora, psia. Powieść. Za chwilę rozmowa na ten temat z tłumaczką Ireną Makarewicz. Oprócz tego omówimy dwie powieści. Agaty Romaniuk, Dina Dina. To jest historia o młodej kobiecie, która studiuje we Włoszech. Jest córką Ukraińca i Włoszki. I po wybuchu wojny w Ukrainie wraca do rodzinnego Charkowa, żeby zająć się chorą babcią. A druga powieść to jest wybór Agaty, powieść Hiszama Matara, Moi Przyjaciele. Tak, Moi Przyjaciele w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej to jest powieść o splecionym przez wielką politykę losie trzech przyjaciół, Haledzie, który jest narratorem, Mustafie i Hosamie. Wszyscy trzej są libijczykami, wszyscy mieszkają w Londynie i nie mogą wrócić do domu. I tutaj stawiamy kropkę, bo więcej już za chwilę. I przypominam Państwu, że y, można też słuchać Klubu Książki na stronach podcastowych Polskiego Radia i ta wersja podcastowa zawsze jest dłuższa niż wersja antenowa, więc zapraszamy do zajrzenia y, na stronę podcastową y, Polskiego Radia do zakładki Klub Książki, oczywiście. Dzień Radia w Jedynce. Czutora, psia, powieść. O tej powieści będziemy teraz mówić. Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych węgierskich pisarzy szandora Marojego, żyjącego w latach 1000... 900? 1989. To jest pozornie nieskomplikowana, zabawna historia relacji człowieka i psa, ale w takiej głębszej warstwie pokazuje zderzenie natury i takiego poukładanego mieszczańskiego życia i generalnie pokazuje takie ograniczenia, które my ludzie sami sobie fundujemy, fundujemy innym i bez tych ograniczeń trudno byłoby nam żyć. Tę książkę przetłumaczyła pani Irene na Makarewicz, która jest z nami w studiu Jedynki. dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może ustalmy najpierw nasze emocjonalne nastawienie do tematu psiego. Agata od niedawna ma psa, goldena. Tak, o imieniu, Cztery imieniu miesię... Rudolf. O imieniu Pozdrawiamy Rudolfa. Ja mam od siedmiu lat e, szlachetną mieszankę, e, która zwie się Szczotka. A pani Irena Makarewicz nie znosi psów. Tak? Nie, nie, może nie znoszę, to byłoby zbyt negatywne. Ja się po prostu psów boję, dlatego że w Polsce jest tak, że właściciele czy opiekunowie nie, niedostatecznie potrafią pilnować swoich psów i w związku z tym zdarza się tak, że pies podbiega, skacze, próbuje gryźć. No w ogóle czasami też są dużo bardziej agresywne zachowania, więc to mnie trzyma na pewien dystans do psów, ale nie ukrywam, że moja siostra miała kiedyś dwa psy, w tym jeden bardzo duży, myśliwski i to był mój wielki przyjaciel, Zarko. Bardzo się lubiliśmy, spotykaliśmy się raz na kilka miesięcy, ale, ale no zawsze... Może dlatego państwo się lubili. <sum> był po prostu bardzo posłuszny i to też chodzi o to, że, że jeśli ja widzę, że, że pies reaguje na komendy i nie jest agresywny, po prostu ma dobrych opiekunów, miłą rodzinę, miłe otoczenie, w którym przebywa, to on też nie ma tych negatywnych emocji i wtedy mnie też jest łatwiej. Ale rozumiem, że tutaj w przypadku powieści Szandora Marojego Czutora, Psia powieść oddzieliła pani emocje prywatne od roboty profesjonalnej i tłumaczyło się pani tę wspaniałą książkę zapewne dobrze, prawda? Tak, bardzo dobrze, aczkolwiek to nie jest taka wbrew pozorom bardzo łatwa książka. Oczywiście. Zaczyna się od samego tytułu po węgiersku. Jest taki zwyczaj, że pod tytułem jest jeszcze gatunek podany, i to była taka wskazówka, jak rozwiązać problem tytułu. No bo cóż powie Polakowi e, słowo czutora. Kompletnie nic. Zastanawiałam się, czy nie da się znaleźć jakiegoś jednego określenia polskiego, krótkiego, e, które pasowałoby też jako imię psa, bo, i, imię, bo to na psów. Jest imię psa. To czutora. jest imię psa, tak, ale, ale oprócz tego w języku węgierskim oznacza to słowo też taki, takie naczynie najczęściej do wina, taką baryłeczkę, beczułeczkę na krótkich nóżkach, coś pękatego. Ale jeszcze w takim innym znaczeniu używa się tego określenia, kiedy mówi się o osobie, która niekoniecznie zachowuje się właściwie. Zgodnie z regułami. Zgodnie mhm. z regułami, ale mówi się o niej też z pewną taką zazdrością. W tym sensie, że widzi się, że ona łamie te reguły i myśli się sobie, ojej, ja też bym tak chciał, ale no, no i właśnie. ten to jest tak robi. I ten pies właśnie zachowuje się tak, jak uważa. I to pewnie nie są przypadkowe tropy, które Szandor Maroi rzucił czytelnikom, nazywając w ten sposób psa, jednego z, z dwóch głównych bohaterów tej powieści, no bo jest pan i pies, ale też Szandor Maroi miał psa o imieniu jednego czutora, chyba, prawda? prawda? Miał psa. On w ogóle miewał psy, mm -hmm. bardzo lubił psy. Miał też psa Czutore, którego nazywał bestią mm -hmm. i e, zresztą wspominał e, przy okazji pisania o innym Psie, bardzo łagodnym szpicu fińskim, którego uwielbiał i to był biały, spokojny, milusi pies. Natomiast Czutora to była właśnie bestia, która atakowała, gryzła, zachowywała się Pszczykała. nieporządnie. <grym> Taka historia w ogóle dzieje się w roku 1928 w Budapeszcie, co jest ważne w kontekście tych innych poza psich tropów. Ale zaczyna się przed Bożym Narodzeniem, kiedy nasz bohater, który jest pisarzem i dziennikarzem, Zastanawia się, cóż by tu swojej żonie kupić na gwiazdkę Właśnie to jest bardzo ciekawa rzecz, która pojawia się myślę w wielu rodzinach, że najpierw sobie obiecujemy, że w ogóle nie. nie w, stać tym nas, bez w tym prezentu. roku bez tak, przyrzekamy, tak. składamy te przysięgi, że nie, nie, nie, w tym roku nie wydajemy pieniędzy, bo ich nie mamy, więc, więc nie możemy. Ale później, jak przychodzi co do czego, to jednak e, ktoś tam się wyłamuje, więc inna osoba też musi odpowiednio zareagować. No i tutaj jest tak samo, że e, pani mówi, tak, tak, nie kupujemy sobie prezentów, no ale jakąś sznorkę, coś małego, coś takiego, jakiego e, drobnego i oczywiście z dużym humorem i e, od razu pisze, no, że jak pani mówi o takim malutkim prezencie, to tak naprawdę nie wiadomo, co ma na myśli, bo może to jest willa nad jakimś morzem, albo, no jak to jest samochód. albo jakaś sukienka. No on nie używa e, e, słowa sukienka od Diora, ale ja pamiętam, jak mój syn był mały i jęczał, jęczał, że chciałby taką czy inną zabawkę. Ja zawsze odpowiadałam, wiesz, a ja bym chciała sukienkę od Diora. I to się zaczyna w ten sposób, że narrator idzie do miejskiego zoo, gdzie są różne zwierzęta, ale między innymi są psy i okazuje się, że w tym roku jest moda na pudle i wszyscy chcą pudla właśnie no, na prezent. W naszych obecnych czasach no, jak słyszymy, że ktoś kupuje na prezent zwierzaka, no to się zrzymamy, bo mamy zupełnie inny rodzaj myślenia o tym, dlaczego bierzemy psy, na jakich zasadach to trzeba robić i przede wszystkim no, nie może to być niespodzianka dla kogoś, kto być może wcale nie marzy o psie. ale ja tu fragment przeczytam. Skoro już zarówno aktorki, jak i panowie z ministerstwa niosą do domu na Boże Narodzenie psa, na dodatek Pudla, to prawdopodobnie sam też jest ofiarą kaprysu mody. Pudel będzie teraz czymś takim jak brycz albo jak to, że w mieszczańskich salonach kwadrans po 10 wieczorem szuka się w radiu Moskwy i milczy. Szkoda, myśli jeszcze. Niedźwiedzia pan nie sprzedaje? Pyta po niejakim czasie. A co pan ma z sępów? Kontynuuje podniesionym głosem. Nie, skoro wszyscy biorą pudla, powtarza butnie, to może raczej nie macie młodej żyrafy? Miele językiem dozorca gapi się nań osłupiały. Ale w tym momencie, jak to już zwykło załatwiać życie, w momencie kryzysu i zwątpienia, coś zaczyna się ruszać pod łóżkiem, po czym wypełza naprzód i grzęźnie w kałuży światła cieknącego z lampy na klepisko. To jest ta chwila, gdy wchodzi bohater. Takiego wzniosłego określenia wymagają zasady literackiej etykiety. Bo czy w ogóle można nazwać wejściem to pełzanie i skamlenie, które uskutecznia ta garstka wyrwanego włosia? Niczym upuszczona zimowa rękawiczka z koziej sierści, jakie noszą robotnicy o odgarniający śnieg przy nadzwyczajnym mrozie, żywa istota leży na podłodze i skamle. To pies? pyta pan. Nie istnieje taka zdolność wyobraźni, która w takiej kupce błota, słomy i sierści wypatrzyłaby piękno, jakby pozamiatali pomiędzy obórkami i zgarnęli wszystko do kupy. Brakuje jeszcze tylko krótkiej rączki, a już będzie można to wykorzystać jako szczotkę do WC, stwierdza pan. To są wspaniałe opisy. Tak, to są wspaniałe opisy, ale też od razu przyznam, że jest tu pewne uproszczenie, które zrobiłam na potrzeby polskiego przekładu, dlatego że w oryginale mamy jako rasę psa termin puli. I on oczywiście może być też rozumiany jako pudel, bo jest cała wielka dyskusja, czy w tamtych czasach była cała wielka dyskusja na temat akurat tych ras psów. I właśnie pod koniec lat dwudziestych próbowano ożywić, przywrócić do życia takie odwieczne rasy pasterskich psów węgierskich. I to też było trochę związane z takim podejściem narodowym, węgierskim, podkreślaniem tego wszystkiego. Że I teraz, nasze. Że nasze, własne, narodowe. I ponieważ w tamtym okresie ludzie nie bardzo wiedzieli, jaki to jest pies puli, wydawało mi się, że jeśli po polsku zostawię tą nazwę puli, to po pierwsze będę musiała zrobić cały wykład na temat dyskusji, jak to odradzały się pewne rasy i czy to są prawdziwe rasy, czy to są w tym 1928 roku jakieś wymyślone pojęcia na potrzeby bardziej polityczne, czy zrobić no, rzeczywiście pewne uproszczenie, ale dać czytelnikowi możliwość, żeby jak usłyszy nazwę, żeby miał przed sobą jakiś obraz psa i wydawa i, i stąd takie, a nie, a nie inne rozwiązanie, które oczywiście dla kogoś, kto czyta w oryginale, może się wydawać ryzykowne. My ale... wszyscy w oryginale po prostu pasjami. <śmiech> Myślę, że 85% naszych słuchaczy zna biegle węgierskim. Ten pudel okazuje się jednak nie być wcale pudlem, bo tak jak czytamy, pudle są albo czarne, albo białe, a ten pudel jest czarny z białą łatą i oczywiście możemy to odczytać jako taki psikus od losu, który spotyka naszego głównego bohatera, ale biorąc pod uwagę że ta powieść była pisana w 32 roku w Europie to tutaj interpretacja może być inna, może być głębsza, może być szersza. Rzeczywiście to jest bardzo subtelne nawiązanie do tej czystości rasowej, która wtedy w Europie była, no, można powiedzieć, tematem numer jeden. I oczywiście Maroi używa delikatnych aluzji. Niemniej jak się czyta pewne fragmenty, kiedy właśnie mowa jest o tym, czy taki pies może mieć łatę, a jeżeli ma łatę, to co należy z nim zrobić i znajduje się taki ekspert z prowincji, który mówi, że no trzeba wyeliminować. A określenie wyeliminować, cóż może znaczyć w przypadku psa? No właśnie stąd się bierze to chycel i, i bat, które pada później trochę w powieści. Więc takie nawiązanie do tych różnych wątków politycznych, to co już mówiłam o tym terminie puli, a, a teraz właśnie o tej czystości rasowej, niby w odniesieniu do psa, ale jak się to czyta, to właściwie można powiedzieć, że Maroi myśli nie tylko o psach, jest taka scena kiedy on z tym świeżo zakupionym szczeniaczkiem idzie do redakcji, przychodzą jacyś ludzie i zaczynają wypytywać, prawda? I tam pada takie stwierdzenie, że, że właśnie że się pyta zawsze o płeć, rasę chyba i wyznanie. I wyznanie, mhm. prawda? Jakby to w ogóle było najważniejsze i konstytuowało człowieka. Nic innego nas nie interesuje dlatego, że żyjemy w określonym momencie politycznym, społecznym i to takie te, tematy się narzucają. I często mm, poprzez tego psa, poprzez zachowanie psa albo oczami psa, Maroi pokazuje nam, po pierwsze, różne warstwy społeczne. Tam jest to omówienie mieszkańców tej, tej, tej kamienicy i, i, i różnych zachowań wobec psa, ale przecież to nie tylko o to chodzi, tylko żeby pokazać różne warstwy społeczne. Poza tym jest właśnie porównanie y, zachowań psich, tego małego psa, bo dodajmy, że to jest szczeniak. Czterotygodniowy. Tak, że... Nie ma jeszcze żadnych założeń, nie zna czegoś takiego jak zahamow zahamowanie, yy, padają takie yy, zdania. Jego młodość jest pełna wątpliwości, które nie pozwalają, żeby przy każdej nadarzającej się okazji poddawał się impetowi namiętności. Takich skrupułów Czutora nie zna. Czyli yy, ciągle jest to porównanie cywilizacji z naturą? Tak, to jest taki trop, który biegnie przez całą powieść i w różnych momentach pokazuje się to społeczeństwo podzielone według, wzdłuż jakiejś osi. Mamy tam podział na przykład na katolika i protestanta. To na Węgrzech też jest cała wielka historia, kto i kiedy i dlaczego przechodził z katolicyzmu na protestantyzm. Czy mamy podział na, na te czterdziestki, ósemki i sześćdziesiątki, siódemki? nawiązanie do wydarzeń politycznych ludzie niektórzy byli za tym że Węgry powinny być suwerenne i dla nich walki wyzwoleńcze 1848 rok to było najważniejsze i nie uważali nie trzeba się ugodzić z Austrią tak jest dobrze rozwijamy się i my jesteśmy za 1867 rokiem. I podczas gdy ludzie się tak dzielą na te różne grupy, podgrupy i, i stają naprzeciwko i walczą no naprawdę w bardzo agresywny sposób, to pies ja, sytu, jakby wychodzi z tego i stawia się zupełnie gdzieś z boku. Wydaje mi się, że autor być może chciał pokazać, że te nasze podziały są zupełnie drugorzędne. Najpierw musimy ustalić na czym polega to, że żyjemy w społeczeństwie że narzucamy sobie pewne ramy, czy te ramy możemy jakoś rozepchnąć, czy te ramy raz ustanowione już są w ogóle niepodważalne. Kto ma ustalać te ramy? Czy raz ustalone, później zmodyfikowane mogą powrócić do pierwotnych, czy już się nie wraca do tego? Pies jest takim, można powiedzieć, lustrem postawionym po to, żeby mieszczanie, no bo to jest książka dla mieszczan i o mieszczanach, żeby mieszczanie mogli się w tym lustrze przejrzeć i zadać sobie jakieś bardziej podstawowe pytania, niż te, te bieżące kłótnie polityczne. Szandor Maroin napisał tę powieść o psie, o imieniu Czutora w wieku 32 lat, prawda? Książka okazuje się w roku 1932, kiedy Europa nie wie jeszcze, że spadnie na nią druga wojna światowa. Ta powieść, jak zresztą wynika z fragmentu przytoczonego przez Magdę, jest przepełniona humorem. Ona jest lekka. Ona oczywiście sięga do głębszych warstw, ale tam jest dużo śmiechu i takich zdań, które rzeczywiście chyba mają rozśmieszyć czytelnika i w moim wypadku skutecznie rozśmieszały. W moim też. I tak sobie myślę, że to jest ciekawa rzecz z tym pisarzem, który jest popularne w Polsce też oczywiście dzięki pani pracy, bo to pani tłumaczy te wszystkie kolejne dzieła. Co ciekawe, ukazują się w ostatnich latach po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu te pierwsze książki Szandora Marojego. No ta jest 32, więc to, to, to jest chyba, nie wiem, trzecia powieść czy czwarta? No mniej, więcej, mniej, mniej tak, więcej tak. Kilka lat temu ukazała się ukazał się taki reportaż Śledami Bogów, który w ogóle Maro napisał w wieku 26 lat i i tak sobie myślę, że zwłaszcza dla pani, dla osoby, która jest tak głęboko i blisko literatury Maroya, to pewnie jest ciekawe widzieć pewną ewolucję jego też stanów psychologicznych i tego, jak się zmienia ta literatura na skutek tego, jak się zmienia świat, który, który go otacza. No, ta książka jest jeszcze, zdaje się, takim przejawem... Mm, Radości. Radości i takiej młodzieńczej brawury. Mm -hmm. To znaczy tego, że można pisać o bardzo trudnych sprawach, na przykład o mieszczaństwie, a jednocześnie nie trzeba rezygnować właśnie z tego humoru. Czasem jest to czarny humor, czasem jest to sarkazm, czasem jest to naprawdę bardzo bolesna ironia dla e, myślę sobie mieszczuchów, którzy, <śmiech> którzy czytają, są opisywani i, i nie przypadkiem e, też Maroj miał takie mm, wskazówki, że po wydaniu tej książki powinien na jakiś zniknąć z dzielnicy, dlatego, z tej dzielnicy Budapesztu, dlatego, że tam niektórzy mogli się rozpoznać i to mogłoby w, w, spowodować, że będą mieli pretensje. Tak, bo to jest powieść z kluczem w Ta, pewnym w, sensie. zdecydowanie tak. Mamy tutaj przecież Pana i Panią. No, rozpoznajemy y, rodzinę Maro, ich y, bezdzietne małżeństwo. Rozpoznajemy tę sytuację, kiedy oni no, chcą mieć dziecko, ale to się nie układa i, i te święta opisywane y, są takie troszkę troszeczkę też smutne, niby jest choinka, no ale jak nie ma dzieci, no to co tam po tej choince, więc tych takich wątków autobiograficznych trochę tutaj jest. Zwłaszcza zwróciłabym czytelnikom uwagę na to, kiedy Maro i pisze o tym swoim sposobie pisania. Na czym to polega? Jak e, ktoś go obserwuje z zewnątrz, to nie może uwierzyć, że to wstawanie, siadanie, sięganie po jakąś książkę, dzwonienie gdzieś, e, picie kawy, e, e, szukanie sobie zastępczych, e, krótkich aktywności. No to jest bardzo obecny narrator w ogóle, który opowiada czytelnikowi też o takim właśnie fizycznym wymiarze tak, pisania. Tak, w ogóle ale, zaczyna się tak? ta książka tak? od tego, że zamierzam napisać tak. psią powieść. Ale czy zaczyna? mi, ta, ta, czy bo on mi. się boi, że zostanie uznany za takiego, który już się skończył. No, skoro już zaczyna o pieskach pisać, to znaczy, że nie ma innych ważniejszych tematów i co zrobić? No właśnie tu nawiążę do tego, co pani Agata powiedziała, że on jeszcze wtedy nie ma takiej wybitnej pozycji e, lit, e, w literaturze węgierskiej. Jest e, na początku swojego dorobku i teraz e, oczywiście to tak z przekąsem mówi, czy wolno mi wziąć taki temat, schylić się, popatrzeć na tego czworonożnego przyjaciela człowieka, czy raczej w górę do tego najważniejszego tematu, czyli do ludzkości. I to nie jest wbrew pozorom taka banalna refleksja, bo przecież on ma za sobą kilka dopiero powieści. Oczywiście jest znanym publicystą, ale jak to z pisarzami? Każda nieudana książka może spowodować, że czytelnicy przekreślą cały dorobek. A jeśli przekreślą dorobek pisarza na dorobku dopiero, no to on jakby sobie już zamyka dalszą drogę. Ta jego młodzieńcza brawura, która mnie zawsze zachwycała i ja bardzo chciałam, żeby te jego początkowe książki też były przełożone na język polski. To jest coś zupełnie odmiennego od takiego starszego pana, refleksyjnego, smutnego, no, tych dziennic, rozgoryczonego, prawda? z olbrzymimi przeżyciami życiowymi, z życiowymi porażkami i też jakimiś tragediami. Więc ta twórczość, że tak powiem, młodzieńcza, wydaje mi się wybijać dlatego, że ona nam pokazuje pełnie osobowości Marojego. Proszę Państwa, Czutora, psia powieść. Książka Szandora Marojego, węgierskiego, wybitnego autora, książka z roku 1932 w tłumaczeniu Pani Ireny Makarewicz, która zaszczyciła nas swoją obecnością w klubie dziękuję książki. Bardzo. bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Az én kedvesem Egy olyan lány, itt, Farkasok neveltek És táncolt Egy téli bábbal, majd Elillant csendesen Az én kedvesem Ő az én kedvesem Az én kedvesem Egy olyan że to, że kontinens, że to, tengerekben, to, że to, a kedvesem. że az a kedvesem. Nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem, ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig rám talál, Az én kedvesem, az én kedvesem úgy dúdolnál, ez így jó nekem, ez így jó nekem ez a dal. Kedvesem, egy olyan lányakit hóbortos álmok tépnek kócos haját Reggelente szelegfonják fonják ettől más a kedvesem Ő az én kedvesem Az én kedvesem a végtelennel Húz és sosem retteg, Rosmarinkból készít, hintó, tücskök húzzák, így nyugtat meg csendesen. Ő az én kedvesem, mert nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem, ő bárhol jár. Az úgy jó nekem, az úgy jó nekem Mert mindig rám talál Az én kedvesem, az to kedvesem Úgy dobre, to ez így jó nekem, ez tak dobre, to jest tak dobre, a jest tak dobre, to kedvesem, az dobre, to jest tak dobre, to jest Az én kedvesem, az én kedvesem, Ugy uh -huh. dúdolnám, Ez így jó nekem, ez így jó nekem, Ez a dal. Jedynka. To jest rádio. Zaczyna się Twój dzień. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest klub książki i teraz nasze dwie propozycje. Moja to powieść Agaty Romaniuk, Dina, Dina. O tym za chwilę, a teraz wybór Agaty, powieść Hiszama Matara, Moi przyjaciele. Moi przyjaciele, to jest pierwsza powieść Hiszama Matara, libijsko-amerykańskiego pisarza, która ukazuje się w Polsce, która ukazuje się w polskim tłumaczeniu autorstwa Hanny Jankowskiej. To jest opowieść o Trzech Przyjaciołach Haledzie, Mustafie i Hosamie. Wszyscy trzej zawieszeni są między Londynem. Abengazi, wszyscy pochodzą z Libii, są na skutek pewnych splotu wydarzeń, nad, nad którymi nie mają wpływu, zmuszeni, by mieszkać w Wielkiej Brytanii. I to jest jak, jak, jakie czasy? Tutaj, jeżeli chodzi o tę klamrę czasową, to jest ona bardzo szeroka, bo ta opowieść zaczyna się w latach 60., a kończy właściwie teraz w, w w latach dwutysięcznych. Takim wydarzeniem najważniejszym, które zmienia życie trzech bohaterów, które jest takim punktem zwrotnym, czy też jak mówi Halet, czyli narrator, jest wydarzeniem, od którego zaczyna się przyszłość. Przyszłość, której nikt z nich nie chce. To jest wydarzenie, które nie jest fikcją literacką, literacką lecz wydarzyło się naprawdę, czyli pokojowa demonstracja studentów libijskich przed ambasadą Libii w Londynie, przeciwko reżimowi Muamara Kaddafiego, do której doszło w roku 1994. Ten protest skończył się tragicznie, krwawo. Z okna ambasady padła seria wystrzałów z Karab kabinu maszynowego, 11 studentów zostało postrzelonych, a jedna brytyjska policjantka zginęła. I to są wszystko fakty, to jest wszystko część historii politycznej libijsko-brytyjskiej. W tej powieści, w tej przestrzeni fikcyjnej, którą wymyślił Hisham Matar, to jest moment, który waży losy trzech bohaterów i jest też początkiem tej wielkiej przyjaźni. Kolejnym y, momentem przełomowym w życiu Haleda Mustafi i Hosama jest początek arabskiej wiosny i rewolucja w Libii, która zaczęła się w lutym 2011 roku. Dlatego też mówię, że te ramy czasowe są bardzo szerokie tej powieści. I właściwie jeżeli chodzi o, o omawianie fabuły, to tutaj chciałabym postawić kropkę, bo jak to często bywa w przypadku świetnych powieści, ta warstwa fabularna jest... Bardzo wciągająca, zaskakująca i myślę, że Hiszam Matar splutł, uplutł tę opowieść, takich skrawków, wspomnień, retrospekcji, więc czytelnik jest znakomicie prowadzony przez tę historię. Nie chciałabym więc niczego państwu popsuć, a mam nadzieję, że wśród słuchających są przyszli czytelnicy tej wspaniałej powieści. Historia tej książki Hiszama Matara ma wiele warstw, bo tam jest polityka. Tam też są postaci historyczne, jak choćby libijski dziennikarz arabskiego serwisu Radia BBC, który mieszkał w Londynie i rzeczywiście w latach 80. został zamordowany. Przez zabójców Muamara Kaddafiego, ale Hishamater robi takie ciekawe rzeczy, on nakłada fikcję na rzeczywistość, dlatego, że w życie tego dziennikarza Mohameda Mustafa Ramadana wplata też wątek fikcyjny, a mianowicie taką opowieść, że ten dziennikarz pewnego dnia zamiast serwisu informacyjnego czyta opowiadanie o mężczyźnie, który zjadany jest kawałek po kawałku przez kota. I dopiero kiedy ma już zjedzone ręce, nogi i ten kot podchodzi mu do twarzy, dopiero wtedy ten mężczyzna mówi nie. No i to nie, które wybrzmiewa w domach libijczyków, którzy słuchają tej audycji radia BBC. To nie wybrzmiewa zupełnie inaczej, nabiera takiego ogromnego politycznego znaczenia. Fakt, że Londyn był... Centrum arabskiego życia intelektualnego i medialnego w latach 70. -tych, 80., -tych jest już jak najbardziej prawdziwy i teraz będzie cytat. Władze Libii należały do pionierów tak mordowania słowa, szatańskiej kampanii wszczętej przez niektóre arabskie rządy w latach 70. XX wieku. Arabscy dziennikarze, redaktorzy i wydawcy zaczęli uciekać. W większości do Londynu. Ostatecznie cała nierządowa prasa została przeniesiona za granicą. W ślad za dziennikarzami podążyli poeci i pisarze. Brytyjska stolica jeszcze w latach 90. pozostawała głównym ośrodkiem arabskiej inteligencji na emigracji. Nie można powiedzieć, żeby ludziom tym dobrze się powodziło, więdli, starzeli się, męczyli. Londyn w pewien sposób stał się miejscem, do którego arabscy pisarze przyjeżdżali, by umrzeć. I tutaj koniec cytatu. To jest opowieść o sile literatury, o pięknie literatury arabskiej, o tym, czy pisarz wykorzeniony, który jest odcięty od swojej ziemi, od swojego języka, może nadal pisać. To jest też opowieść o tym, jak literatura może być domem dla tych, którzy domu nie mają, ale być może najbardziej porywającym wątkiem, przynajmniej dla mnie, tej historii jest to, w jaki sposób Hisza Matar buduje... Taką niezwykłą paralelę między literaturą a przyjaźnią ze wszystkich ludzkich relacji. To właśnie przyjaźń, czy też jedynie przyjaźń jest tak szczodra jak literatura. Więc gorąco polecam. To jest świetnie napisana książka ze znakomicie skonstruowaną fabułą, gdzie fikcja literacka nakłada się na historię polityczną i to jest też książka niezwykle czuła, bo mimo tych wszystkich warstw, o których opowiadałam, to myślę, że jednak najważniejszym tematem jest przyjaźń. I to przyjaźń męska. Polecamy powieść Hiszama Matara Moi przyjaciele. A ja bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia po najnowszą powieść Agaty Romaniuk. Powieść zatytułowaną Dina Dina. Ja muszę przyznać, że jeśli pojawia się jakaś nowa książka autorstwa Agaty Romaniuk, pisarki, reporterki, socjolożki, to ja biorę ją w ciemno i na razie się nigdy nie rozczarowałam. Bo Agata Romaniuk kto jest firma po prostu. Jest autorką zbiorów reportaży y, zatytułowanych na przykład Z miłości, to współczuje, opowieści z Omanu, albo Krótko i szczęśliwie, historię późnych miłości. W ogóle często o miłości Agata Romaniuk pisze, bo na przykład stworzyła też m, taką książkę zatytułowaną Najgorsze randki świata i kilka udanych. To jest y, oparta na faktach, oparta też na własnych doświadczeniach. Opowieść o tym, jak w świecie cyfrowym ludzie Poszukują miłości. Yy, mówię o tych reporterskich publikacjach Agaty Romaniuk, bo fakt, że jest i yy, naukowczynią, jest socjolożką i reporterką, to widać także w jej powieściach. Wcześniej yy, taka powieść proste, równoległe się ukazała o dwóch skrzypaczkach z różnych pokoleń. Świetna książka, a teraz mamy powieść zatytułowaną Dina Dina. I dzięki temu, że Agata Romaniuk ma tę przeszłość, tę podstawę reporterską to po pierwsze tematyka, którą porusza jest zbadana w stu procentach jak na reporterkę przystało. I po drugie reporterzy, a także poeci, którzy biorą się za prozę, mają coś takiego, że, no krótko mówiąc, nie leją wody. Tam każde zdanie coś znaczy. I tak jest ułagaty Romaniuk. Dina Dina to jest historia młodej kobiety, która jest pół Włoszką, pół Ukrainką. Mieszka w Bolonii, tam studiuje malarstwo i pracuje też w takim szacownym z tradycją wy dawnictwie włoskim, jako ilustratorka. Ma włoskiego chłopaka, no wydaje się zakorzeniona w tym miejscu. No i przychodzi 24 lutego 2022 roku. Wybucha wojna w Ukrainie i nasza bohaterka Dina postanawia wrócić do rodzinnego Charkowa, bo ma tam babcie która ją wychowała właściwie. Bo rodzice się rozstali, były, były... No to też jest wątek bardzo problematyczny tej relacji rodziców i ona wraca, żeby się zaopiekować tą babcią. I teraz powiedziałam o tym świetnym udokumentowaniu książek Agaty Romaniuk. Tutaj też tak jest. Zarówno te realia wojenne, jak i na przykład warstwa dotycząca malarstwa. Jest mnóstwo smaczków, o których wiem, że Agata się o nich dowiedziała w czasie pracy nad tą książką, a nie wyssała z mlekiem matki. No, podobnie było w tej powieści proste, równoległe. Tam chodziło o muzykę poważną, głównie muzykę skrzypcową. To wyglądało tak, że Agata słuchała, czytała mnóstwo na ten temat i później efekt był bardzo profesjonalny. Tutaj na przykład te sprawy dotyczące różnego rodzaju farb, różnego rodzaju papieru, na którym się coś rysuje albo maluje. No to, to są takie szczegóły i też widać tę pracę reporterską. Ale chciałam podkreślić, że w książce Dina Dina wojna jest oczywiście katalizatorem, jest ważnym tłem, bardzo ważnym tłem tej historii, ale to nie jest historia o wojnie. To jest o dziewczynie, która nie bez powodu jest tu w tytule dwa razy powtórzone jej imię, bo ona jest Rozdarta między dwoma krajami, między Włochami i między Ukrainą. Ona jest rozdarta między ojcem a matką w tych zapętlonych sytuacjach rodzinnych. Jest to opowieść o młodej kobiecie, która jakoś się sama próbuje zrozumieć, umiejscowić w pewnych przestrzeniach, także emocjonalnych. I jest to świetnie po prostu napisane elegancko, konkretnie, a jednocześnie z wielką wrażliwością i dyscypliną. To też jest ciekawe, jak wojna, czy też miejsce wojny w literaturze zmienia się przez te cztery lata od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainie. Jak ciężar tego tematu wojennego się zmienia, prawda? Jak śledziliśmy na początku takie utwory, no głównie chyba płynące jednak od autorów ukraińskich, gdzie ta wojna była w pierwszym planie, a ciekawe jest obserwować jak, no właśnie, w takiej powieści choćby jak Dina Dina, Agaty Romaniuk, o której opowiadasz, wojna jest tłem, wojna jest jakimś takim naturalnym już elementem życia, Niestety. bohaterów, bohaterek. I to jest, jak mi się wydaje, interesujące, w jaki sposób literatura jest w stanie to uchwycić. A jednocześnie mamy tu ten absolutny konkret, bo ta bohaterka Dina powstała... Z dwóch sytuacji z życia autorki Agaty Romaniuk. Po pierwsze, tak nazywała się dziewczynka, która razem z mamą zjawiła się kilka dni po wybuchu pełnoskalowej wojny. Zjawiła się w polskim mieszkaniu Agaty i jej rodziny i potem u nich mieszkała. A drugi rodzaj pierwowzoru tej bohaterki... To jest dziewczyna, której rozmowę ze swoim włoskim chłopakiem Agata podsłuchała siedząc w jakiejś kawiarni w Bolonii. I to właśnie była rozmowa młodej kobiety ukraińskiej, która mówi wracam i jej chłopaka włoskiego, który mówi nie ma mowy, nie wracasz. Wojna wybuchła, jest niebezpiecznie, zostajesz. I te dwie rzeczywiste bohaterki stworzyły tę powieściową Dinę. Bardzo Państwu polecam książkę Agaty Romaniuk, Dina, Dina, podobnie jak wszystkie inne książki tej autorki. To były nasze propozycje w dzisiejszym Klubie Książki. Przypominam, że dłuższa wersja naszego programu jest do znalezienia na stronach podcastowych Polskiego Radia pod hasłem Klub Książki. Oczywiście dziękujemy Państwu za dziś. Agata Kasprolewicz i Magda Mikołajczuk. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Kiedy zaszedłem wieczorem do pani Stawskiej, było to w dzień objęcia rządów przez cesarza Wilhelma. Kiedy zaszedłem tam, moje bóstwo ta Nieoceniona kobieta była w cudownym humorze i pełna zachwytu dla baronowej. Niech pan sobie wyobrazi mówiła, jak ta pani Krzeszowska, mimo swoich dziwactw, jest zacna kobieta. Spostrzegła, że mi smutno bez helunii i prosiła mnie raz na zawsze, ażebym brała helunię ze sobą do niej na te parę godzin. Na te sześć godzin za dwa ruble wtrąciłem? Nie, przecie nie sześć, najwyżej cztery. – Helunia bawi się tam doskonale, bo choć jej niczego dotykać nie wolno, ale za to jak ona się przypatruje tym zabawkom po nieboszczce. E, – To takie piękne zabawki? – spytałem, robiąc sobie pewien plan w duchu. – Prześliczne – mówiła z ożywieniem pani Stawska. – Szczególnie jest tam jedna ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacisnąć ją – tu, pod gorsetem – dodała zarumieniona – czy nie w brzuszek, za pozwoleniem pani, spytałem. Y, tak, rzekła prędko. Y, wtedy lalka rusza oczyma i woła mama. Ach, jaka ona zabawna. Sama bym ją chciała mieć. Nazywa się Mimi. Kiedy Helunia zobaczyła ją pierwszy raz, złożyła ręce i stanęła jak posąg. A kiedy pani Krzeszowska dotknęła jej i lalka zaczęła mówić, Helunia zawołała. Ach, mamo, jaka ona piękna, jaka ona mądra. Czy ja ją mogę pocałować w buzie? I pocałowała ją w koniec lakierowanego bucika. Od tej pory mówi przez sen o tej lalce. Ledwie obudzi się, chce iść do pani baronowej. A kiedy tam jest, gotowa przez cały czas wpatrywać się w lalkę, złożywszy ręce jak do pacierza. Doprawdy, zakończyła pani Stawska półgłosem, Helunia bawiła się w drugim pokoju, byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym mogła kupić jej taką lalkę. Z pewnością musi to być bardzo droga zabawka, wtrąciła pani Misiewiczowa. Co tam droga, moja mamo, kto wie, czy kiedykolwiek będę mogła sprawić jej tyle szczęścia, ile dziś jedną lalką, odpowiedziała pani Stawska. Zdaje mi się, rzekłem, że u nas znajdzie się taka właśnie lalka i gdyby pani raczyła wstąpić do sklepu... Nie śmiałem zrobić prezentu, pojmując, że matce przyjemniej będzie, jeżeli sama przyczyni się do radości dziecka. Helunia, choć rozmawialiśmy zniżonym głosem, usłyszała widać, że mówimy o lalce i wybiegła z drugiego pokoju z błyszczącymi oczyma. A żeby zwrócić jej uwagę na inny przedmiot, spytałem. — Cóż, podoba ci się, Heluniu, pani baronowa? — tak sobie odpowiedziało dziecko, opierając się na moim kolanie i patrząc na matkę. — Mój Boże, dlaczego ja nie jestem jej ojcem? — A rozmawia z tobą? — Niewiele. Tylko raz wypytywała się, czy mnie bardzo pieści pan Wokulski. — Tak? I cóż ty na to? — Ja powiedziałam, że nie wiem, który to pan Wokulski. — A wtedy pani baronowa mówi... – Ach, jak pański zegarek głośno puka. Niech pan pokaże. Wydobyłem zegarek i podałem go Heluni. – A cóż pani Baronowa mówi? – spytałem. – Pani Baronowa mówi – jak to nie wiesz, który jest pan Wokulski? – Przecież ten, co u was bywa z tym ro, z tym rozpsotnikiem rzeckim. <śmiech> – Pan jest psotnik, niech mi pan pokaże zegarek we środku.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 58 pomiędzy Piszem a Szczuczynem niedaleko miejscowości Kocioł. To w województwie warmińsko-mazurskim. Na kilometrze 129 trasa jest częściowo zablokowana. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Mamy informację, że trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Kilka godzin temu na drodze krajowej numer 25 na Pomorzu pomiędzy Czuchowem a Białym Borem ciężarówka wjechała do rowu. Chodzi o kilometr 59 niedaleko miejscowości Kołdowo. Cały czas obowiązuje tam ruch naprzemienny. Zakończyły się natomiast problemy na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Żuławy Zachód a Gdańsk Wschód, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Gdańska. W tym zdarzeniu jedna osoba bo została poszkodowana. W tej chwili trasa w kierunku Gdańska właśnie jest już całkowicie odblokowana. Na drodze krajowej numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9 km to jest fragment remontowany, obserwujemy pewne spowolnienia, nawet spore jak na tę wieczorną porę i to zarówno w kierunku Opola, jak i w stronę Kluczborka. Nieco wolniej jedzie się także w Małopolsce, chociażby na A4 w pobliżu węzłach Szanów, także na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabieżowem oraz na krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a stolicą Małopolski. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.